układ społeczny i z tego punktu widzenia potrzebne jest poparcie tych sił politycznych, które niezależnie od takich czy innych poglądów różniących się od naszych też ten układ chcą zmienić